Reforma przez nich przeprowadzona, będąca aktem polityki meternichowskiej i dzięki sposobowi jej przeprowadzenia, odczuta zrazu przez szlachtę jako krzywda, stała się dobrodziejstwem kraju. Stworzyła ona zdrową i liczną warstwę włościańską, mającą mocną podstawę ekonomiczną i przeznaczoną na to, by stanowić podstawę równowagi stosunków społecznych w kraju. Czem zaśmiała ona stać się w stosunku do rządu i systemu jego polityki w Polsce, to zależało od przyczyn głębszych niż się zdawało działaczom rosyjskim. Dopiero w tych nowoczesnych warunkach włościanin Polski uwydatnił swoje zalety stanowiąc dziś główną siłę Polski w jej ciężkiej walce o byt narodowy. Namiętnie przywiązany do ziemi, z główną myślą o jej zdobyciu, gdy jej nie posiada, gdy zaś ją ma o powiększeniu swej posiadłości, mało potrzebujący, oszczędny, a obok tego chętnie garnący się do oświaty i zdolny do postępów w gospodarstwie. Gdy tylko widzi jego przykłady, bardzo prędko dał się on uczuć w życiu społecznym kraju. Przede wszystkim ta część większej własności, która na słabych opierała się podstawach, zaczęła we wszystkich dzielnicach polskich szybko przechodzić drogą parcelacji w ręce Włościan bądź powiększających swe osady z renty od posiadanej już ziemi, bądź bezrolnych, udających się na zarobki w przemyśle krajowym, do Niemiec i do Ameryki, a potem za oszczędzony grosz stających się posiadaczami. Kultura ziemi włościańskiej, zwłaszcza w ostatnich czasach, przez wzorowanie się na większej własności i pod wpływem wędrówek na zachód, Zaczęła szybko się podnosić. Stowarzyszenia spółdzielcze, spółki kredytowe, spożywcze, kółka rolnicze, zrazu w dzielnicy pruskiej, następnie w Galicji, a w ostatnich czasach, gdy na to ustawy już pozwalają, w Królestwie Polskim, zaczęły się mnożyć szybko. Jednocześnie zaczął się szybko podnosić poziom oświaty. Idea zdobycia duszy ludu dla Polski zrodziła od dawna w inteligentnych warstwach narodu poczucie, że podniesienie oświaty ludu jest jednym z najgłówniejszych zadań narodowych, a praca na tym polu głównym obowiązkiem obywatelskim. Już w pierwszej połowie zeszłego stulecia zaczyna się szersza organizacja tej pracy w Księstwie Poznańskim a w Królestwie Polskim, istniejące przed powstaniem i następnie rozwiązane przez rząd Towarzystwo Rolnicze, będące organizacją wielkiej własności ziemskiej, przerega swych doniosłych prac, wiele robi dla oświaty Włościan. Reforma bytu prawnego Włościan była silnym bodźcem postępu na tem polu. Pierwszym czynnikiem szybkiego rozwoju oświaty jest samorzutne garnięcie się do niej samych włościan. Czujących, jak wielkim brakiem w nowych warunkach bytu jest ciemnota. Współdziałała temu dążeniu praca inteligentnych klas, organizujących stowarzyszenia i instytucje w tym celu. Pierwszorzędna z natury rzeczy rola przypada szkole publicznej ale niestety tylko w dzielnicach pruskiej i austriackiej. Przy czym w pierwszej wpływ szkoły obniżają cele polityczne, którym rząd pruski każe jej służyć. W Królestwie Polskim szkół jest tak mało, że odgrywają one rolę stosunkowo podrzędną. Najwcześniej rozpowszechnia się oświata ludu w dzielnicy pruskiej. Przede wszystkim dlatego, że obejmuje ona część Polski, posiadającą najstarszą i najwyższą kulturę. Powtórzę, że tam szeroko zostało zorganizowane szkolnictwo rządowe i wprowadzono prawo o nauce przymusowej. Wreszcie, że tam warstwy inteligentne polskie najwcześniej zorganizowały pracę nad oświatą. Pracę, której zadaniem w coraz większym stopniu stawała się walka z wpływem niemieckim przy pomocy oświaty polskiej. W Galicji, z chwilą gdy ta otrzymała samorząd w roku 1867, Sejm główną część budżetu wydatków krajowych przeznacza na szkoły ludowe. Budżet szkół krajowych, prawie wyłącznie ludowych, gimnazja i uniwersytety jako utrzymywane przez rząd centralny do niego nie należą. Wynosi przeszło 22 miliony koron a wraz z budżetami Krakowa, Lwowa i gmin mniejszych około 28 milionów koron. Nadto powstaje szereg instytucji prywatnych, bądź zakładających czytelnie ludowe, bądź budujących nowe szkoły tam, gdzie ich nie ma. W Królestwie Polskim praca na tym polu rozwijała się najtrudniej. Tu rząd utrzymanie szkół ludowych włożył na gminy. Ale kierownictwo niemi wziął w swoje ręce i strzegł monopolu swego do tego stopnia, że na zakładanie szkół prywatnych nie pozwalał, a za tajną naukę czytania i pisania nakładał kary wysokie, dochodzące do 300 rubli. W szkole ludowej nauka była rosyjska. Nauczyciele zaś byli agitatorami rządowymi. Czasami pełnili funkcje agentów policyjnych. Okulniki władz szkolnych polecały im donosić o osobach zajmujących się tajnym nauczaniem. W tych warunkach gminy niechętnie zakładały szkoły, na które nie miały żadnego wpływu. Nauka odbywała się przeważnie w domu. Tajnie. Spis jednodniowy w roku 1897 wykazał, że pośród umiejących czytać polskich mieszkańców królestwa, 60% umie tylko po polsku. To znaczy, że zdobyli naukę w domu lub w szkołach tajnych. Bo szkoła publiczna uczyła po rosyjsku. W tych warunkach szybszy postęp oświaty mogła sprowadzić tylko zorganizowana działalność ku inteligentnych, kierowana gorącym patriotyzmem, zdolna do ofiar, nieobawiająca się kar i prześladowań, które ją czekały ze strony rządu. Działalność ta zaczynała się stopniowo rozwijać wkrótce po powstaniu. Koło roku 1885 staje się ona ogólnym hasłem wszystkich żywiołów ruchliwszych, zwłaszcza młodzieży uniwersyteckiej. Mnożą się tajne koła oświaty, zakładające czytelnie ludowe. Młodzież rozwozi po kraju książeczki. W dworach szlacheckich powstają liczne tajne szkoły, prowadzone przez żony i córki obywateli. Włościanie, zachęceni przez inteligencję, zaczynają coraz więcej prenumerować czasopism ludowych, które, jakkolwiek skrępowane przez cenzurę rządową, znaczny wpływ wywierają. Liczba wydawnictw przeznaczonych dla ludu ogromnie wzrasta. Zainteresowanie się ludem i hasło jego podźwignięcia staje się ogólnym. Literatura piękna zajmuje się przeważnie ludem. Wreszcie zjawia się kierunek polityczny, wysuwający lud jako główny czynnik życia narodowego. Wyrazem jego staje się tygodnik Głos, założony w roku 1886 i w tymże roku zawiązana tajna organizacja polityczna Liga Polska, przemianowana następnie w Ligę Narodową. Postęp oświaty wśród Włościan musiał pociągnąć za sobą zainteresowanie się ich sprawami publicznymi i udział w życiu politycznym kraju. Charakter zaś tego udziału musiał zależeć od położenia politycznego każdej dzielnicy. W dzielnicy pruskiej Zainaugurowana przez Bismarcka walka z katolicyzmem uderzyła w najczulszą strunę duszy ludowej. Lud polski szeregował się z duchowieństwem i klasami inteligentnymi przeciw rządowi, a sprawa kościelna zlała się w jego świadomości ze sprawą narodową. Gdy później Kulturkampf ustał, a pozostała zaostrzająca się coraz bardziej walka germanizmu z polskością, szeregi już były gotowe i rząd pruski musiał walczyć z całym narodem jako spójną i karną armią.